17. E, otwieram 37 sesję Rady Miejskiej w Kowarach. E, witam Pana Burmistrza, witam Panią Marcinę e, Witam wszystkich Pani Radnych, Radnych. Przejdę do odczytania porządku obrad. Punkt 1. Otwarcie sesji. Punkt 2. Przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Wrocławiu. Punkt czwarty. Zamknięcie sesji. Czy mają Państwo uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Proszę o przegłosowanie porządku obrad. O, o, o przyjęcie porządku obrad, przepraszam. Kto z panie panie jest za przyjęciem tak, przyjęcie porządku obrad? Jedno właśnie. Przechodzimy od razu do punktu trzeciego, to jest rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Czy macie Państwo jakieś pytania? Tak, Pan i tu. proszę. Dziękuję. Ja nie mam pytań, czyli ja nie chciałem się odnosić do, do tej uchwały i do odpowiedzi do na skargę, bo ona dotyczy mojej osoby bezpośrednie. No ja mimo tego, że w ostatnich miesiącach pozwoliłem na to, żeby. Pod moim adresem mówić dużo nieprawdziwych rzeczy, to, to nie pozwala na to, żeby te nieprawdziwe rzeczy były e, legitymizowane e, w uchwale Rady Miejskiej. I dlatego chciałbym o, o kilku rzeczach powiedzieć, e, bo czytając e, tę odpowiedź na moją skargę, mam wrażenie, że ona, jeśli ładnie mówię, oszczędnie gospodaruje prawdę. E, co do, już mówię o faktach, nie o interpretacjach. Bo, bo w naszym kraju mamy tak nie niejednoznaczne prawo, że można im interpretować hmm. na gleżny sposób i jak komu lepiej. Także yy, o tej części nie będę dyskutował, hmm. ale chciałbym przejść do, do takich rzeczy, które w, w, w, w moim oceniem no, nie miałem się rzeczywistością. Pierwsze yy, w odpowiedzi taką hmm. na tę skargę dość w zaawolowany sposób wskazane jest to, jak ta uchwała o wygaszeniu mandatu została przygotowana. To znaczy jest tutaj powołanie się na to, że, że Rada podjęła taką informację z chwilą uzyskania wypisu z krajowego rejestru karnego, o warunkowym pomożeniu postępowania karnego wobec mojej osoby. No i od tego czasu nie, nie sprawdzałem, ale ja tak myślę, że długo ponad, ponad miesiąc minął, także chciałbym a odnoszę się teraz do, dokładnie do strony szóstej, do, do kat. 2, 3, 4 i 5, bo tutaj dokładnie jest napisane, że w związku z powyższym, czyli z tą sytuacją, o której powiedziałem po danych okolicznościach konieczne było przygotowanie projektu był uchwały w sprawie stwierdzenia wytyśnięcia mandatu radnego na podstawie ustawa prawna. No może warto było jednak napisać, dlaczego ta uchwała została przygotowana w jeden dzień i w ten sam dzień przyjęta informacja, no, która została powzięta, no, funkcjonowała już w świadomości państwa dosyć długo i, i, i zostało pominięte to, że została przygotowana najpierw inna uchwała, może w, o, tej samej, o tym samym tytule, ale jednak z inną podstawą prawną. która została podjęta się już. To po pierwsze. Po drugie, ten kolejny akt, w którym stwierdza się, że zostanie tak informowany poinformowany o sesji, a ja natomiast nie poinformowałem o swojej obecności. To, to zgadza się, że zostanie tak wyboru poinformowany, ale z tego co wiem, i to może Pan Przewodniczący potwierdził, bo nie zaprzeczył, zresztą ja Panu Przewodniczącemu też już o tym mówiłem przy okazji powiedzi Pana, napisano Pana Wojewody, że ja zgłaszałem się na w tej sesji y, telefonicznie w dniu sesji. Najpierw dzwoniąc, telefon nie odbiera, później pisząc SMS-a. To może Pan Przewodniczący się do tego ustosunkuje, więc y, moje ocenie stwierdzenie, że y, nie poinformowałem, no, jest nieprawdziwe. Dalej, y, no, znaczy, no, jakbyś ciężko się do tego odnosić, bo mówię jest tutaj stroną. No ale też nie mogę się zgodzić na, na tego typu zapis, że e, jestem teraz na stronie 7 w pierwszym akapicie w który że wielokrotnie informowany, e, skarżący był wielokrotnie informowany, czy też proszony, będą o zajęcie swojego stanowiska w sprawie oraz złożenia w wyjaśnień e, w zakresie dotychczasowym dotyczących okoliczności, które prowadzą do wygaszenia mandatu. No. To też jestem w takim stwierdzeniem, bo ja do dziś przez nikogo nie zostałem zapytany odbyłem tylko rozmowę z Panem Przewodniczącym w tej sprawie, a nikt nie, o tę sytuację nie pyta, tym bardziej nie, nie prosił, czy nie prosił, czy prosił, żądał, zwał, zwał mówienie, że dlatego mówienie, że ja miałem wielokrotnie możliwość upowiedzenia się, że, że byłem informowany i proszony, no to no, też się nie z rzeczywistością. Co do, co do pisma Pana Wiceprzewodniczącego, z 4 27 sierpnia i 4, 4 września. Znaczy się, no też się dziwię, że, że, że powołuje się na to pismo, bo Kodeks Postępowania Administracyjnego dokładnie stwierdza, w jaki sposób pisma się doręcza i jak wygląda skuteczne doręczenie, także ja nie jestem prawnikiem, Państwo pewnie wiedzą, że skuteczne pismo może dostarczyć nawet wtedy nie zostanie odebrane przez, yy, przez adresata. Po podwójnym awizowaniu, nie wiem, czy było podwójnie awizowane, czy, czy takie dokumenty istnieją. Ja w każdym razie nie że nie dostałem ani na jedno, ani na drugie pismo yy, podwójnego awiza, ale to, znaczy, to w zasadzie nie ma, yy, nie ma tutaj znaczenia, tylko zwracam uwagę na, yy, na, rzecz, na kolejny Z sentencji łacińskiej, którą umuściłem na mojej rezygnacji, można by z z jakiego powodu ja zrezygnowałem. Znaczy, chciałem poinformować, że może w tym miejscu, yy, no, że ja w swoim życiu wiele błędów popełniłem no, dziwię się, że ktoś yy, może powiedzieć, że właśnie z tego, a nie innego powodu złożono rezygnację. Także no, też bym jednak yy, yy, przestrzegał przed takimi zapisami, bo, bo one również yy, nie są prawdziwe. Yy, no mówię tylko tak pokrótce się do tego odniosę powiem tak, że, że ta uchwała, która przez, i to też na przyszłość, yy, która została przez Państwa podjęta, to ona zawiera szereg błędów, o których pisałem w swojej i Ja jej nie będę teraz yy, powtarzał, ale tylko powiem krótko, że yy, zawiera błędną podstawę prawną, co oczywiście nie, yy, nie musi dyskwalifikować tej uchwale obrotu prawnego, bo yy, o tym dokładnie mówię, ustawa o przed sądami administracyjnymi i tak jak plan... ponieważ y, m, moja skarga na, na uchwałę była złożona w terminie, ale tylko poinformuję Państwa, że jeżeli y, zależało mi na tym, żeby są sprawę ciągnąć jeszcze dłużej, to po prostu nie złożył je w terminie, a po terminie z, złożył pismo, do sądu z prośbą o, y, o przywrócenie terminu, ponieważ zostałem o tym i sąd by y, przyznał mi rację i ten termin znowu długo by odwleczony, także chciałem zwrócić uwagę na to, również istnieje I może nie wiem, bo to, co na początku powiedziałem, e, znaczy, bo te błędy są wynikiem tego, że e, Państwo tak, e, nie wiem, chybcikiem, e, tak na szybko, to bym tą uchwałę próbowali e, e, podjąć. Jestem bardzo ciekawy, dlaczego ona została, skoro każdy wiedział e, to, że o, o stanie faktycznie na żywo, ona została skonstruowana e, w, e, na sesji, na której została podjęta wcześniej. Ja zostałem konformowany w porządku obrad o innej uchwale. Ja konformowałem, żeby na, na sesji nie będzie. Ja według artykułu 190 ordynacji wyborczej mam prawo do wypowiedzenia się przed podjęciem takiej uchwały. No to prawo nie zostało e, mi dane, ponieważ nie było mi na tej sesji. Dlatego no, mówię, sprawdzam to, ja nie chciałbym podpisować, ale chciałbym, żeby te rzeczy, które nie są prawdziwe z tej odpowiedzi na skargę zniknęły. To się wymogiwało o ich zmianę, i to jakby tyle z mojej strony. Ale to, czy mógłbyś konkretnie wskazać, które zdania są według Ciebie nieprawdziwe? otrzymał e, smsa bądź telefon. W każdym razie jest paragraf 60 statutu e, ustęp 2 jak należy informować o nieobecności. E, to, jest, no, to jest faktycznie polemika i teraz w zasadzie e, no, stoimy przed takim punktem, że jesteś stroną, sprawa zawisła przed sądem i, i oczywiście z obiektywnych, czy, z obiektywnych e, pobudek nie będziesz się zgadzał z tą odpowiedzią na skargę. E, tego, no dobrze, a, to szczęście tutaj zdefiniować. Ja przekażę no, głos e, pani. Ja po prostu, bo akurat e, tak się złożyło, że gdybym zadzwonił i powiedział, to wtedy moglibyśmy tak dyskutować, że pani nie pamięta, a ja pamiętam, ale wyszło tak, że zadzwoniłem, pani nie a ja wysłałem smsa, którego mam u siebie w telefonie, to po posiedzeniu e, e, to pokażę. I to, po tak? to, to sąd są, są um... będzie na to z także... pewnością. No, no, no to sąd nie ma na mojego telefonu. Ja mam wątpliwości co do ewentualnie, nim przejdziemy do. Czy jest jakieś e, wnioski, spostrzeżenia co do e, projektu? E, nie widzę. Także przejdziemy do głosowania. I tutaj są e, wątpliwości co do e, możliwości głosowania przez rannego hr Dlatego chciałbym przekazać rozmowę. No, już ja nie będę głosował. Znaczy, ale ja bym chciał, żeby to w zasadzie zostało powiedziane. Bo to, że nie będziesz, to w zasadzie też musi być umotywowane, prawda? Wszelkie so, Tak. Tak, jeżeli miałbym szanować demokrację, to chciałbym, żebyśmy ją oszanowali do końca. Pan Paweł Pituch poprosił, żebym wyjaśnił, dlaczego została wymieniona uchwała w dniu sesji. Dlatego bym prosił, żeby ta odpowiedź padła. Dziękuję. To tyle z mojej strony. A jeżeli to, to było tłumaczone, ale pani Ania. jeżeli poprosił o to, to sobie odpowiedzieć. Ale wydaje mi się, że to down W sesji I tego została zmieniona podstawa prawna i to zostało do tego odnieśliśmy się na sesji do tego i nie widzę yy, konieczności opowiadania. uchwały w sprawie przyjęcia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Wrocławiu na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dziennik Ustaw 2001 roku nr 142 pkt 3591 z późniejszymi zmianami oraz artykułu 54 paragraf 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Dziennik Ustaw z 2002 roku nr 153 pozycja 1270 z późniejszymi zmianami uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Przyjmuje się treść odpowiedzi na skargę Pana Pawła Pitucha do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Wrocławiu na uchwałę nr 30 przez 90 przez 12 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 9 października 2002 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego stanowiący załącznik do uchwały. Paragraf Drugi. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z niepodjęciem. Kto z panią, tam, kto jest za podjęciem tak brzmiącego projektu uchwały. Proszę o podniesienie ręki. 8 osób za. Kto się wstrzymał?